No, jadziem. Cześć, ludziki. Wspaniałe. No, może mniej wspaniałe, bo co niektórym się nagrywać nie chce. Ja jednak nagrywam. Nie zaprzestaje jeszcze, nie strajkuje jak skwala yy, I zabieram Was dzisiaj znowu w podróż Aczkolwiek trochę inną podróż yy, Przeniesiemy się znowu w czasie, przeniesiemy się w miejscu yy, Natomiast będzie to inna podróż, bo będzie to podróż do miejsca Gdzie kobiety na przykład wstępu nie mają Zabieram Was yy, w świat wojska lat 90 Tak, byłem w wojsku Natomiast no, kobiety nie mają tam wstępu, nie miały tam wstępu. Czasy się zmieniają, teraz już y, mogą kobiety w wojsku zaistnieć, ale było jak było. I wtedy na przykład niemożliwym było kilka rzeczy w wojsku. Niemożliwe było y, na przykład wywinięcie hełmu na lewą stronę, a drugą rzeczą było niemożliwe przelecieć sprzątaczkę. Po prostu w wojsku nie było sprzątaczek. Zapraszam do słuchania podcastu wojskowego.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 Nas poznają, panny i Bośmy poszli cicho, a wracamy głośno, bo nam dziś u ramion karabiny rosną. Dziwaj z otwórz Wiosna 90. Dla większości z Was nic nie mówi. Od po prostu kolejna wiosna, jaką przeszliście. No, dla mnie to był czas, kiedy trochę się w moim życiu zmieniło. Nawet nie trochę, wiele się zmieniło. Ta wiosna była przełomowa pod pewnymi względami. Zostałem wcielony do armii. Nie uciekałem jak większość pewnie z Was na studia, nie uciekałem przed wojskiem. Nie bałem się wojska, no i dałem się wciągnąć do armii. Niektórzy nazwą to głupotą, czymś takim, stratą, dziurą w życiorysie i różne takie. A ja, Pewnie bym się zgodził, bo jakby nie było prawie dwa lata, jeden rok i osiem miesięcy dokładnie w moim przypadku mam wycięte z życiorysu. Ale teraz z perspektywy czasu, gdybym miał powiedzieć, czy mi to dało coś dobrego, czy coś złego, to zdecydowanie odpowiem, że wojsko pomogło mi. E, stałem się mężczyzną. Z dziecka stałem się mężczyzną. E, przestałem marudzić, e, inaczej patrzę na problemy. E, stałem się twardszy i bardziej odporny, e, szczególnie na ludzi. Na, na to najgorsze, co jest na świecie, czyli ludzie. Więc tak, no dobra, ale przejdźmy od ludzi do tego mojego wojska. Chcę dzisiaj popowiadać troszeczkę o armii. Znowu będzie to improwizacja, choć trochę tematów sobie przygotowałem. Jako, że zostałem wcielony do armii z takim lekkim poślizgiem, to przyszedłem na początku lata. W roku 90. Lato było bardzo gorące i zaczęło się bardzo wcześnie. No i pamiętam, jak już moi wcześniej wcieleni koledzy stali na apelu, a ja dopiero przybyłem. Oni wszyscy ładnie w mundurach pozapinani i tak dalej. No, nie było gorąco, więc stanąłem sobie tam jak wszyscy, no ale podwinąłem sobie rękę w tego munduru. No przecież było cholernie gorąco. Co niektórzy nawet bali się śmiać z tego, niektórzy się uśmiechali. Ale zostałem szybko sprowadzony na ziemię i... No, może nie tak dosłownie jeszcze wtedy. Jeszcze nie musiałem, że tak powiem, gleby zaliczać, tylko musiałem opuścić rękawki i dostosować się do całej reszty. No, takie. Początek był fajny. Trafiłem do szkółki podoficerskiej w Czarnym, jednostka pancerna w Czarnym. Trafiłem tam po jakichś wcześniejszych testach, gdzie stwierdzili, że się nadaje na podoficera. Mnie bardzo się nie uśmiechało być żołnierzem, nie cierpiałem tej instytucji, zresztą nadal nie cierpię tej instytucji. Wojsko mi się przydało, uważam, że jest ok ale, ale dla mnie osobiście sposób życia jako całokształt wojskowego kompletnie mi nie pasuje i nie pasował wówczas także. No i tak, no i zostałem właśnie wcielony do tego czarnego. Tam szkółka podoficerska polegająca na tym, że przygotowywali nas do bycia żołnierzami pełną gębą i do poruszania się i walczenia ewentualnego czołgami. Czołgi T-72, takim jeździłem, takim dowodziłem jako dowódca i właściwie chyba o tym nie będę opowiadał, bo o tym sobie tam każdy może... Poczytać gdzieś jak to jest w czołgu, zdjęcie na głównym profilu chyba umieszczę właśnie to, gdzie jestem w czołgu, udało się zrobić zdjęcie, w tamtych czasach to wcale nie było proste jeszcze je schować gdzieś i aparat i w ogóle, no ale mam takie zdjęcie, umieszczam i będę wspominał właśnie o tym pomycie. Jednostka w Czarnym, e, właściwie może nie tyle jednostka, co miejscowość Czarne słynęło również z tego, że było tam e, więzienie. I akurat tego roku, 90 odbywały się tam strajki, nawet więźniowie uciekli e, z tamtejszego więzienia, a generalnie domagali się lepszych warunków. E, no, to taka ciekawostka też z tym związana, z tą miejscowością. No tak. Szkółka, szkółko, niewiele się działo, to, to takie zwykłe zajęcia elewów, tak się nazywa żołnierz w szkole, Elew. E, także do 15.00 mieliśmy te zajęcia, a po 15.00 fala, no i tak się można zastanowić, czy fala jest dobra, czy zła, ja uważam, że fala jest dobra, była dobra, bo to właśnie fala pozwalała y, nie dostać w łeb. Po rozłące z życiem cywilnym, to fala powoduje, że nie masz czasu na myślenie, na tęsknotę. Eee, a później, w miarę upływu czasu, jak się stawało już tym starym żołnierzem, skota się przeistaczało w, eee, w starszego żołnierza, no to fala w inny sposób działała. Wtedy to z, e, żołnierz e, starszej. Starszy służbą dbało o tych młodszych, żeby to oni w ogóle nie dostawali. Także fala jako idea moim zdaniem była dobra. Mówią, że w cywilu morowe jest życie, ależ to nieprawda jest, bo każda dziewczyna żołnierza wspomina, cywila nie kocha, nie, a nie. Bo każda dziewczyna żołnierza wspomina, cywila nie kocha, nie, a nie. Bo ładnych chłopaków do wojska zabrali, nie ma się w kim kochać, nie. Bo sami garbać ci kula wismarka, ci w cywilu dostali się, a się, Bo sami garbać ci kula smarkać ci w cywilu zostali się, a się. Problemy zaczynały się, gdy żołnierze, tacy mniej rozgarnięci, czasem nawet pijani, zaczynali się znęcać nad innymi. W mojej kompanii nie było takich przypadków, to znaczy nie takich drastycznych, bo nie uważam za coś złego, że musieliśmy udawać nietoperze wisząc na swoich wyrach. Czyli na łóżkach, w momencie jak, jak przychodził ktoś, oficer dyżurny na przykład, albo ktoś ze starszy falą i wchodził do pokoju wieczorem zazwyczaj, późnym, no to takie, ja wiem, takie atrakcje, no miały one miejsce... Nie uważam tego za, za coś, co uwłaczało ludzkiej godności, ponieważ robiliśmy to wszyscy. Nie było to znęcanie się nad poszczególnymi żołnierzami. Natomiast takie, takie przypadki miały miejsca w kompanii obok, w budynku obok dokładnie. I z tego, co słyszeliśmy, jeden z takich najbardziej znanych Znęcań się było to, że żołnierze tam w nocy musieli szorować korytarz tak długo, aż użyta do tego celu cegłówka zmieściła się w pudełku od zapałek, także to już było znęcanie się i zazwyczaj to było znęcanie się indywidualne, więc nad jakimś jednym żołnierzem. Tam było więcej takich przypadków. Zdarzało się, że niektóre koja, czyli łóżka, leciały z trzeciego piętra na ziemię, później żołnierz musiał lecieć i wnosić do góry. Zakończyła się sprawa tak, że kilku z tamtych żołnierzy, z tych starszych żołnierzy, trafiło do Orzysza. Orzysz to jest jednostka karna przynajmniej była jednostką karną. E, no i z tego, co słyszeliśmy, tam dopiero dostali ci, którzy się znęcali nad młodymi żołnierzami w czarnym, tam dostali popalić od, e, od kadry w Jeśli komuś się zdaje, że ja miałem lekko w wojsku, to wcale tak nie było, od razu zdementuję. Pamiętam sytuację, kiedy musieliśmy nosić trawę na tak zwaną panikę. Panika to jest czas, w którym spodziewana jest niespodziewana wizyta. I wówczas musi cała jednostka błyszczeć, pachnieć i naprawdę prezentować się najlepiej jak to tylko możliwe, łącznie z tym, że nawet w czasie właśnie tego lata gorącego, upalnego, gdzie kropla deszczu przez wiele dni nie spadła, przed budynkami miała rosnąć piękna, zielona, soczysta trawa. W tym momencie akurat był tam żółty, czyściutki piasek i nic więcej, ani śladu trawy. Panika miała być za jeden dzień i ta trawa miała tam rosnąć. No i czy rosła? Rosła. Oczywiście, że rosła piękna trawka przed blokiem, przed blokami nawet wszystkimi. Robiło się to tak, że chodziliśmy do lasu, Wycinaliśmy tam takie kwadraty z trawy i przynosiliśmy je pod jednostkę, układaliśmy, a ci, którzy mieli służbę dyżurną, polewali tę trawę i utrzymywali ją przy życiu. Panika przyjechała, zobaczyła, że no naprawdę jednostka jest w idealnym stanie, żołnierze piękne tam jedzenie dostałem, chociaż co do jedzenia to jeszcze przejdę bo jedzenie było bardzo dobre ale, ale byli zachwyceni to nic, że trawa zwiędła po e, chyba tam 3-4 dniach e, no, w takich upałach, gdzie nie była zakorzeniona, ona po prostu po prostu padła e, ale na czas paniki w wojsku wszystko ma się błyszczeć i się błyszczy a ci wysoką rangą Żołnierze nie wnikają, czy ta trawa była przeniesiona z lasu wczoraj, czy ona tam sobie ciągle rosła i jak to jest. Oni są szczęśliwi, że wszystko jest w momencie ich wizyty dopięte na ostatni guzik. Także takie sytuacje też się zdarzały i musiałem razem z innymi żołnierzami głupie, no, głupie, no nie tyle głupie, no takie takie czynności wykonywać. Oczywiście szorowanie korytarza i służby różnego rodzaju, yy, kible, yy, obieranie ziemniaków i, i tak dalej. To norma. No to po prostu było. Tak jest w wojsku i, i, i tyle. I każdy przez to przechodził, więc nie uważam, że yy, w ten sposób uwłaczy się czyjeś godność. Problem, jeżeli, jak wcześniej wspomniałem, jeżeli ktoś się uweźmie na jakiegoś żołnierza. Natomiast można było sobie w drugą stronę trochę polepszyć, nawet jako kot. I... No, trochę byłem taki cwaniak, lekko. I polepszyłem sobie na przykład w stołówce, gdzie i tak już było dobre jedzenie. Naprawdę było dobre, lepsze jak w domu. <śmiech> ja żartuję sobie teraz. Ale było naprawdę dobre jedzenie, a przytyłem w wojsku z racji tego, że miałem tam regularne posiłki. O, w domu jednak biegałem cały czas i czasami nie jadło się obiadu, nabiegałem po dworze, domu, jak byłem w cywilu, no to, to często po prostu nie jadałem regularnie. A w wojsku przez to, że regularne jedzenie, to zacząłem tyć. I to chyba wielu, wielu ludzi miało e, takie same objawy. Natomiast jak sobie poprawiłem? Poprawiłem sobie tak, że e, udało się spotkać ziomka, który był starszy, falą, a więc stary ziomierz e, ja nawet nie wiem, jak do tego doszło, że my się poznaliśmy tam w wojsku, no ale w każdym razie jak on był kucharzem, o, no to muszę powiedzieć, on był kucharzem i jak widział, że ja już podchodzę, to zawsze mi nakładał coś lepszego i coś innego od reszty. I pamiętam raz taką sytuację, gdzie chcąc, nie chcąc stanąłem zaraz przed kolejnym dowódcą swojej jednostki. O, muszę tutaj zaznaczyć. W czarnym było to tak zrobione i może dlatego właśnie jedzenie było dobre, że oficerowie służby zawodowej jadali te same posiłki, co żołnierze służby zasadniczej. No i może właśnie stąd się brały te dobre posiłki. No i było to tak, że stawał najpierw dowódca jakiejś tam jednostki, no nie jednostki, to może nie, dowódca kompanii, a za nim właśnie ci żołnierze służby zasadniczej. I ja byłem na końcu takiej jednej kompanii, a za mną był dowódca kolejny. No i tak było, że ja stoję sobie, ten mój ziomek zobaczył, że podchodzę do wydawki, no i nakłada mi dwie takie piękne, duże kiełbaski y, ponacinane z jednej z drugiej strony, obciekające tłuszczem z cebulką, zrobione z rusztu. Wyglądało to pięknie, pachniało pięknie, do tego ziemniaczki tak ułożone, jakby <śmiech> y, jak, jak w jakiejś naprawdę dobrej restauracji. I ten z tyłu, jak się zdziwił, Myślałem, że będę miał z tego tytułu jakieś problemy, ale jednak nie. No, w każdym razie stracha się najadłem, chyba bardziej niż się najadłem tych kiełbasek wtedy. Także były i takie sytuacje. No później polepszyłem sobie też jeszcze w taki sposób, że złapałem kontakt ze starszymi żołnierzami, a to w prosty sposób. Miałem instrument muzyczny w domu, który przywiozłem do wojska to już były te czasy takie przejściowe, już można było sobie powiesić plakat, oczywiście za zgodą. Już można było pewne, pewne rzeczy poprzywozić z cywila do wojska, Aczkolwiek wszystko było pod kontrolą. No i ja przywiozłem instrument muzyczny, nie żebym miał ja jakąś muzykę, mam gdzie skąd. Po prostu miałem sobie keyboardzik taki i sobie pogrywałem, a im się to podobało, no i dzięki temu miałem też troszeczkę łatwiej, przez co. Właściwie straciłem u moich e, współmieszkańców w pokoju, bo im się nie podobało, że ja mam lepiej i ja sobie idę tam grać do e, starszyzny, a oni musieli szorować korytarz albo kiwer. No ale takie jest życie, a poza tym jak wcześniej wspomniałem to była szkółka, e, a na szkółce... No, wiedziałem, że będę tylko przez chyba tam dwa i pół albo trzy miesiące. Jakoś tak to było, a później nas rozdzielam do innych jednostek. Więc sam się specjalnie nie przejmowałem tym i starałem się utrzymywać dobry kontakt ze wszystkimi. I tak było pół na pół. Czasem chodziłem z nią do kina, na spacerzyna. Gdy skończył się mej służby czas, terenia, oj teren. Ma chyba w głowie, Ja mówię do widzenia, a ona kocham cię. No i tak mi minął czas w tej szkółce i przyszedł czas, że trzeba było nas porozdzielać. Oczywiście porozdzielali zupełnie nie tak, jakbyśmy sobie tego życzyli. No i stamtąd trafiłem do jednostki w Złocieńcu, a dokładniej w budowie koło Złocieńca. I do tego jeszcze przejdę, bo już się przygotowałem fajna jednostka yy, ze względów może bardziej tak bym to nazwał, turystycznych no i zaczęło się jednostka pełną gębą, zaczęło się od tego że pierwsze spotkanie z dowódcą yy, to nie był dowódca kompanii ani pułku, to był dowódca batalionu, czerwona morda, bo to nie była twarz zapijaczony, choć w tym momencie trzeźwy jak ryknął na nas, nie wiem, czy tutaj przytaczać, co ryknął, ale pamiętam te słowa. A, co mi tam w końcu to podcast. Wy się kurwa się nauczyć, iż zabijać. Tak zaczął, tylko że dużo ostrzejszym głosem. No i tak się zaczęła przygoda z prawdziwym wojskiem. To, co przechodziłem do tej pory, to była zabawa Wojsko, a tutaj trafiłem do jednostki liniowej, gdzie wszystko już wyglądało zupełnie inaczej. To, czego się nauczyliśmy w szkółce podoficerskiej, mieliśmy od razu o tym wszystkim zapomnieć i najlepiej będzie, jak przejdziemy od razu do konkretów, wsadzili nas do czołgów i uczyliśmy się praktycznie. Faktem jest, teraz znowu z perspektywy czasu, Muszę przyznać, że niewiele my się nauczyliśmy na szkółce, a w tej jednostce liniowej y, nauczyliśmy się wszystkiego od nowa i byłoby lepiej, gdyby w ogóle tej szkółki na początku nie było, No ale nie chciałem o tym opowiadać, o czym innym. Yy, co jeszcze mogę powiedzieć z takich no, dodatków, że tak powiem zanim przejdę do samej jednostki, to opowiem o tym, że warto jest y, korzystać z onuc i to wcale nie jest tak, że skarpetka jest lepsza. Nieprawda, onuca jest o wiele lepsza, szczególnie przy bardzo długich marszach i jeżeli się wybieramy na jakieś wyprawy i nawet latem, to nieważne, że noga może się spocić. Jeżeli jest dobry jakościowo materiał, dobrze go założymy i mamy odpowiednie obuwie, to nic nam się w tą nogę nie stanie, jeżeli skorzystamy ze skarpet, nawet jakiś grubych, to ta noga się jakoś tam poociera. Miałem okazję się o tym przekonać, bo y, niektórzy nie wierzyli w to, że y, Onuca jest dobra, niektórzy nie potrafili jej zakładać, no wówczas to jest problem, to prawda. I niektórzy przemycili skarpety sobie, no i widziałem później, jakie nogi mieli. A mnie się nie stało kompletnie nic i tym wszystkim, którzy nauczyli się dobrze zakładać onuce, też nigdy nic się nie stało. Onuce sprawdzały się też wtedy, kiedy trzeba było deptać, a więc y, iść krokiem marszowym przez wiele godzin. Y, nigdy nie miałem problemów z nogami, a niektórzy mieli. Noga po prostu nie dostawała popalić, a było jedynie zmęczenie. Takie fizyczne. Na takim właśnie placu też wyrobiłem sobie trochę charakter, bo e, większość osób palących e, miała przerwę na papierosa. A ja stwierdziłem, że to jest świetny moment, żeby rzucić palenie, bo e, ja do tego momentu zaczynałem palić, ale nie za bardzo mi się to uśmiechało. Jakaś taka moda przeszła, i to wcale nie było fajne, a mi nawet do tego nie smakowało. I e, także popalałem sobie, zaczynałem palić już nawet trochę więcej przed wojskiem, a w wojsku stwierdziłem, że to jest świetny moment, żeby sobie wyrobić charakter i spróbować być twardym. No i właśnie na placu, ci, na placu maszerowym, na placu defilat, ci, którzy nie palili musieli deptać dalej, a ci palący mieli przerwę na papierosa i to był właśnie taki moment, kiedy zacząłem sobie wyrabiać mocny charakter. Przepustkę to pogoda musi być. Jak tysiącu jasnych luster ta niedziela słońcu śni. Załatwiono to od że nie może być pochórnie. Gdy żołnierze, gdy żołnierze wolny mają dzień, Oczywiście tam w wojsku mieliśmy też sporo wesołych sytuacji, staraliśmy się pocieszać nawzajem, robiliśmy sobie żarty różnego rodzaju, czasem głupie, czasem mniej, ale mieliśmy dzięki temu własne życie i tworzyliśmy społeczność jakoś. Musieliśmy zapomnieć o tej krzywdzie, która nam była wyrządzana i o tym zdęcaniu się starszego wojska. I e, pamiętam na przykład takie, takie żarty, jak e, podawało się żołnierzowi, który już spał e, na początku grzebień i, i mówiło się tak szeptem do ucha – masz uczysz uczesz się, bo idzie oficer dyżurny. No i on tam na szpiącego się czesał. Później oczywiście podawało się albo jakiś kapeć, albo coś innego czy łyżkę do szorowania szczotkę do szorowania butów i też się tym czesał bo miał iść oficer dyżurny oficer, słowo oficer to było już coś, co każdy się bał bo jak przychodził oficer to był krzyk i zawsze było coś źle i, i tak ogólnie to wyglądało a co do oficera to jeszcze był coś była taka funkcja jak oficer dyżurny i to był żołnierz z zasadniczej służby który trzymał jak to się nazywał? trzymał służbę przy stoliku, gdzie po schodach się tam wchodziło do danej kompanii i on musiał wiedzieć co się dzieje, gdzie jest kompania i ewentualnie zarządzać wszystkim. i Na tym stoliku stały dwa telefony. Jeden czerwona linia do oficera, oficera dyżurnego, tego prawdziwego, głównego, który akurat trzymał służbę w całej przepraszam, jednostce a drugi telefon był telefonem takim wewnętrznym, z którego można było się dodzwonić z dowolnym oddziałem wewnątrz jednostki. No i żart polegał na tym, że jedna osoba zagadywała tego oficera dyżurnego i tam była sobie rozmowa, a druga osoba w tym momencie podmieniała słuchawki obu telefonów, także telefony stały sobie dalej obok siebie, ale słuchawki się zamieniało w telefonach no i jak już została, ta sprawnie akcja została przeprowadzona no to <śmiech> trzecia osoba, która była w to wciągnięta z piętra wyżej bądź z piętra niżej dzwoniła z tego wewnętrznego telefonu do dyżurnego a właśnie był to dyżurny ten oficer taki dyżurny to się mówiło dyżurny to po prostu dzwoniła do dyżurnego na tym piętrze, gdzie my byliśmy. No i wtedy była panika, bo jak podnosił y, tą słuchawkę z prawidłowego telefonu, no to y, no, zależy, jak trafiło. No to wtedy nie było tam nikogo słuchać. Jak podniósł drugą słuchawkę, y, to z kolei połączył się z oficerem dyżurnym. Jak się zorientował, że się połączył z oficerem dyżurnym, to dołożył tą, tą słuchawkę, ale działało to w ten sposób, że y, że oficer dyżurny miał już zgłoszenie, że ktoś dzwonił, więc oficer dyżurny oddzwaniał do... <coughs> Ojejka, męczę się, motam się. Oficer ten główny <coughs> oddzwaniał do dyżurnego w jednostce. No. Oj, co wam będę mówił. No w każdym razie zamotanie było, a jako młody taki kot, żołnierz bez jeszcze tam odpowiedniego yy, cwaniactwa, bo trzeba było się cwaniactwa nauczyć, no to y, mieliśmy sporo zabaw a czasami ta zabawa kończyła się źle dla całej kompanii bo na przykład zły oficer a no muszę tutaj powiedzieć że chyba połowa jeżeli nie więcej tych prawdziwych żołnierzy zawodowych y, to są jakieś czuby i jeżeli nie były czubami to stają się czubami i dostają w łeb w miarę upływu czasu i w miarę wypitego alkoholu co tam litrami się leje chociaż nie wiem, jak jest teraz, ale tak było. I bywało tak, że właśnie przychodził niezadowolony taki oficer na inspekcję właśnie do takiego oddziału jak nasz, bo tam było zgłoszenie i trzepał wszystko i robił takie zamieszanie, bo on powinien być w domu z rodziną albo robić coś zupełnie innego w sobotę czy w niedzielę, a nie siedzieć w jednostce, więc był wściekły i się na nas wyżywał. Ja tu widzę, że ten podcast będę musiał podzielić na dwie części, bo zacząłem się tak rozgadywać o jednostce i o tym, co tam się dzieje, że zupełnie nie zdążę powiedzieć tego wszystkiego, co chcę powiedzieć na temat eee, samego miejsca jednostki liniowej. No i tak zrobię. Zrobię jeszcze jeden Heh. No dobra, no to skoro jestem przy tych opowieściach takich wojskowych, to też warto powiedzieć o ludziach, ludzie byli różni, o tak można by powiedzieć, to znaczy do wojska trafiają wszyscy i... To jest takie dziwne, dziwna konfrontacja, bo raptem yy, z podwórka, gdzie już są porobione selekcje, że z tym się zadaje, z tamtym się nie zadaje, każdy ma swoją grupkę przyjaciół, znajomych, raptem w wojsku my wszyscy znowu jesteśmy wrzuceni do jednego worka. Ci bardziej inteligentni, z typowymi jakimiś łosiami, yy, ci izole z jakimiś nieudacznikami, i tak dalej. Wszyscy do jednego worka wszyscy ścięci e, króciutko na jeżyka, tak samo ubrani, i muszą wszystko to samo robić. E, to jest niezbyt e, łatwa sytuacja do przejścia. Trzeba się jakoś do tego wszystkiego dostosować. E, z tym dostosowaniem się miał problem antena. Będę używał tylko i wyłącznie jego ksywki. O lepiej nazwiska nie podawać. <grych> Było śmieszne Antena to był pechowiec. To był człowiek, który chciał zostać księdzem, nawet tam, nie wiem, ja, ja nie znam się kompletnie na hierarchii w kościole i na nauczaniach i tak dalej, i nie wiem, czy, czy słowo kleryk, bo on chyba był klerykiem, jest odpowiednie. W każdym razie już dużo zrobił, coś, ale gdzieś tam zrezygnował, później znowu wstąpił do tego, później go armia złapała, już nie mógł wstąpić z powrotem sobie tam gdzieś do do no, do tej swojej tam, nie wiem, polapić jakoś coś tam. W każdym razie do wojska trafił. Antena z wyglądu to był klocek i to był wysoki klocek, bo antena miał chyba 1,90 wzrostu, a przypominam, że byłem w jednostce liniowej wojsk pancernych, dokładnie w czołgach, gdzie raczej przebywają ludzie niżsi wzrostu. Miałem 1,74 i to była taka granica, no powiedzmy, średnia. Zazwyczaj byli ludzie niżsi ode mnie, ale było też kilku wyższych. W każdym razie antena właśnie y, miał nie takie przezwisko, bo antena był ewidentnie od nas wszystkich wyższy. I do tego ciężki i taki klocek. On nie miał budowy ciała mężczyzny, tylko to był taki prostopadłościan. Antena nie mógł się przestawić, bo on po prostu fizycznie nie, nie nadążał e, za nami. Jakby jakiekolwiek ćwiczenia, antena nie dawał rady. Jak był wymarsz, antena nie dawał rady. E, pamiętam, była sytuacja, kiedy e, można było zapracować sobie na przepustkę, to wtedy e, trzeba było zrobić ileś tam pompek, albo trzeba było ileś tam razy podnieść się na drążku. No i z anteną to jeszcze było tak, że nie dosyć, że on miał świadomość bardzo słabej kondycji swojej, to jeszcze taki skurwiel, przepraszam za słowo, znęcał się nad nim, ale do tego gnoka to jeszcze wrócę, znęcał się w ten sposób, że znęcał się nad nim psychicznie i mówił tak, antena, jedną pompkę zrobisz, to pojedziesz do... Domu na przepustkę no, Antena nie był w stanie zrobić tej jednej pompki No wyobraźcie sobie takiej prawdziwej pompki Gdzie pupa jest w górze, żeby się podnieść On nie był w stanie tego zrobić e, Chociaż się starał No i co się działo? No, wszyscy się z niego śmiali Przypomnę, że, że to jest masywka to Tam są w wojsku ludzie wszelkiej maści I Większość się śmiała No Co, co by nie było antena nie mógł zrobić nic. On nawet, żeby powiedzmy nie posprzątać rejonu, to zamiast wejść po linię gdzieś, to musiał wisieć na linię przez ileś tam sekund. I jeżeli nie spadł przez ileś sekund, to nie miał rejonu do odrobienia. Zazwyczaj było tak, że jednak miał do odrobienia rejon. Także nad anteną się znęcał. Szczególnie właśnie ten porucznik Juncewicz. To był wtedy podporucznik Juncewicz. To był kawał gnoja, i, o którym chcę teraz powiedzieć. I e, to jest koleś, którego jak spotkam na ulicy, to na dzień dobry dostanie taką ładną fangę w nos. Jeżeli go spotkam i rozpoznam na ulicy, to będzie to właśnie taka moja reakcja. A dlaczego? Dlatego, że e, również im mnie się naraził koleś. E, on Jęcewicz y, przyszedł do nas ze szkoły oficerskiej, czyli trafił jako y, oficer Wojska Polskiego, też mod w naszym wieku, tyle tylko, że ze szkoły, a nie ze służby zasadniczej, nie, nie wpiął się po stopniach, po kolei jakiegoś tam chorążego sierżanta i tak dalej, tylko od razu dostał tego podporucznika ze szkoły. No i jego wiedza na temat czołgów i taktyki i tak dalej to była raczej wiedzą teoretyczną, a my mieliśmy tą wiedzę już naprawdę na wyższym niż on poziomie, jeżeli chodzi o praktykę, o korzystanie ze wszystkiego, o posługiwanie się radiem i tak dalej. My, my naprawdę wiedzieliśmy od niego więcej. A on jedynie znał regułki, regulaminy i takie rzeczy, No, to musiał umieć. W każdym razie była sytuacja taka, że dostałem list z domu, że moja babcia jest bardzo chora i to nie była żadna ściema, jak to czasami się zdarzało w wojsku, tylko to była prawda i poszedłem z tym listem i jeszcze mówię, żeby potwierdził, że jak mi nie wierzy, to ma, ma sprawdzić na jakikolwiek sposób, że bardzo mi na tym zależy i, i że, że chciałbym na tą przepustkę pojechać do domu. A z babcią było już tak źle, że no w tym liście ojciec napisał, że prawdopodobnie może już jednego, dwóch miesięcy nie przeżyć. Więc bardzo mi na tym zależało. Dodatkowego smaczku dodaje fakt, że ja przez tego porucznika nie byłem puszczany do domu przez parę miesięcy, bo on się po prostu w niektórych czepiał, m.in. mnie się czepiał, chociaż mnie z innego, z innego powodu. No i wtedy też na nic się zdało. Pamiętam, że pierwszy raz i jedyny raz, kiedy się popłakałem, tak naprawdę się popłakałem z niemocy, to było właśnie wtedy przed. Nim. I to uważam za upokorzenie moje, bo on nie powinien decydować... Wtedy o czymś takim on powinien zdecydować, że, że albo mnie puszczę na tę przepustkę, albo komuś innemu daje zadecydować, a nie było innych przesłanek, żeby mnie zatrzymywać. E, to była jego tylko i wyłącznie zła wola i za tą złą wolę, jeżeli ja go spotkam, dostanie Fangę w nas na dzień dobry. E, szczęśliwie z babcią nic się wtedy nie stało, jakoś z tego wyszła i zdążyłem jeszcze się z babcią zobaczyć i zmarła rok później no, ale to chyba boska opatrzność, że że że babcia jeszcze miała szansę się ze mną spotkać. Bo też ja miałem szansę się z nią spotkać. Ty dobrze, kompania czej zieloną wieść. ja wychysta, choć widział także gdzieś. Na gałce na zielonej usiad jakiś ptak. Gdyby to by tak, gdy wylewają wierzchem to wyglądał tak. No i z takich ludzi właśnie się wojsko składało w tamtym czasie. Ludzie, którzy przychodzili ze szkół oficerskich z tymi właśnie belkami, no nie belkami, no gwiazdkami na pagonach, to podporucznik, to gwiazdki. Te osoby były na o wiele niższym poziomie wiedzy i doświadczenia niż na przykład sierżant, który dochodził Yy, awansami do swojego stanowiska. No i tam też w wojsku było wiele nieporozumień z tego tytułu, bo sierżant wiedział więcej niż, niż porucznik, co, co jest absurdalne, No ale to jest Wojsko Polskie, a jeszcze powiem, że prywatnie miałem okazję zaobserwować życie tych yy, oficerów, bo yy, no, przez jakiś czas przebywałem w yy, klubie żołnierskim i z tym się wiązały takie przywileje, jak <śmiech> bieganie na osiedle, wołanie jakiegoś tam oficera, że będzie miał służbę, albo coś się zmienia i tak dalej. Takim posłańcem też byłem, aczkolwiek jednocześnie cały czas byłem tym żołnierzem w czołgu, bo po prostu miałem podwójne życie i w ten sposób sobie niektórzy by nazwali pogorszyłem, ale ja uważam, że sobie polepszyłem, bo Ci, którzy skończyli zajęcia o 15 mieli już dzień wolny, mogli sobie tam jakieś filmy oglądać czy coś, bo to już jako stare wojsko, a ja w tym momencie kiedy skończyły nasze zajęcia musiałem lecieć do klubu żołnierskiego i tam miałem dalej swoje obowiązki ale dzięki temu też założyłem zespół, graliśmy coś i czasami mieliśmy z tego tytułu y, lepsze y, warunki do y, życia. No i jeszcze przy okazji dodam, że byliśmy nietykalni dla większości oficerów i to był właśnie powód, dla którego ten szaniany Juncewicz się nade mną znęcał. Odwdzięczyłem się Juncewiczowi w taki sposób, że podczas jednego z poligonów, taki poligon, był poligon chyba ostatnia pokazówka dla Bundeswehr, jaką wykonywała Armia Polska tu. Tak mi się wydaje, w 1991 roku właśnie my robiliśmy ostatnią pokazówkę dla Budneswery. Yy, bardzo na Poligonie Trawskim, bardzo takie zmasowane, yy, zmasowane ataki, chciałem powiedzieć yy, skumulowane współgranie wielu jednostek wojskowych yy, i naprawdę no coś takiego na potężną skalę. Wszystkie rodzaje wojsk były lądowo, powietrzne itd. Tak i tam między innymi nasz batalion brał udział. Pokazówka udała się na piątkę. Sami byliśmy zdziwieni, jak, jak jesteśmy dobrze wyszkoleni. Natomiast był taki moment, kiedy miałem okazję zemścić się w sposób dosyć nieoczekiwany na Juncewiczu, na Juncewiczu bo mój czołg utknął na bagnie. No i zgodnie z sztuką wojskową, zgodnie z tym, czego byliśmy nauczeni, no to zgłosiłem, że, że jest taki taki problem do mojego dowódcy kompanii i to był właśnie porusznik Jincewicz wtedy, który kompletnie nie wiedział jak zareagować właściwie nie, to nie był dowódca kompanii, tylko był o stopień niżej, no już nie pamiętam. No i dobra, zgłosiłem to dwa, trzy razy i wyskoczyłem z ciągu, żeby pomóc chłopakom, bo w takim T-72 są tylko trzy osoby załogi, jest kierowca, jest działonowy, jest dowódca, ja byłem dowódcą, czyli ten, który był od radia, ten, który był od dowodzenia całości. No i było tak, że my pojechaliśmy gdzieś tam obok poprzedniego czołgu i, i tam akurat było e, podłoże bardziej podmokłe, tam się zatrzymaliśmy e, i jak już chłopaki wyskoczyły, bo im... A, ale motam się. W wojsku jest tak, że można sobie przełączyć radio na swoją załogę, czyli na swój czołg i z nimi rozmawiać albo przełączyć się na zewnątrz, czyli na tą właśnie falówkę i rozmawiać z wyższymi rangą, czego wówczas nie słyszą moi żołnierze, czyli moja, moja załoga. No i tak też było, że ja zgłosiłem to, co miałem, ale później przełączyłem się na nich i powiedziałem, że wyciągamy czołg. W czołgu jest z tyłu zamocowany taki kawał drewna, taki no jakby po prostu ktoś wyciął kawał drzewa, poobcinał mu gałęzie i taki kloc drewna na szerokość czołgu znajduje się Y, przytroczony do y, właśnie tam y, pancerza czołgu. I po co to jest? No właśnie do takiej sytuacji, że czołg wjeżdża gdzieś tam na bagno i jak wiadomo o, no, te y, gąsienice są nie na tyle szerokie, żeby utrzymać cały ciężar y, 40 ton y, czołgu, bo chyba tyle on ważył i czołg y, zatrzymuje się na swoim podwoziu, a te gąsienice są... Y, zagłębione w tym bagnie. I wtedy się zakłada specjalnymi klamrami drewno yy, pod jedną, pod drugą gąsienicę i na jakimś, jakimś tam biegu, albo na wstecznym, albo do przodu yy, przeciąga się to drewno pod czołgiem, co powoduje jednoczesne wyciągnięcie czołgu z, yy, z bagna. Także w taki sposób był. Yy. No i ja zgłosiłem kilka razy, nie dostałem odpowiedzi od Juncewicza, który miał, miał jakoś zareagować. Ale usłyszał to właśnie ten, ten już prawdziwy dowódca kompanii, bo bojącego już był, był szczebel niżej. Ale że to było właśnie w czasie manewrów, to nie chciał mój dowódca kompanii robić zamieszania. I on się cofnął swoim czołgiem po mnie, żeby nas wyciągać. My zdążyliśmy założyć już tą belkę i już mieliśmy ją przeciągać pod kiedy on podjechał i na liny nas wyciągnął i nawet nie było specjalnej dyskusji, on po prostu zareagował tak, jak powinien Juncewicz zadziałać, więc to była taka moja yy, zemsta yy, na Juncewiczu, ale troszeczkę taka nieświadoma, ale Juncewicz później dostał popalić właśnie za swoją niewiedzę, a później z, nie, z niego się śmialiśmy i to już nawet oficjalnie, bo Jącewicz nic mi nie mógł zrobić właśnie ze względu na to, że się znałem z majorem Chwastkiem. To był wówczas dowódca całego pułku. I Juncewicz się go bał po prostu. A my mogliśmy sobie pozwolić na trochę więcej uwag co do jego wyszkolenia. Nie zmieniało to faktu, że przez 7 miesięcy to był taki najgorszy okres przez 7 miesięcy nie miałem możliwości wyjechania na przepustkę. Na lewizny oczywiście uciekałem, ale lewizny to polegały na tym, że przechodzi, powiedzmy sobota, niedziela, to wtedy jest mniejsza ilość oficerów dyżurnych i wyjeżdżało się przeskakując przez płot, a później odbierając jakieś ciuchy cywilne, zazwyczaj zostawione w miejscowości, w miejscowości nieopodal. W moim przypadku to był Złocieniec. Tam się przebierałem w ciuchy cywilne, wsiadałem w pociąg, przyjeżdżałem do Bydgoszczy, skąd pochodzę i tam spędzałem może parę godzin. E, no, Czasami pół dnia. No, później trzeba było wsiadać z powrotem w pociąg i wracać. To wszystko e, działo się tak, że, że trzeba było się naprawdę ukrywać, bo wtedy żandarmaria wojskowa i e, nawet zatrzymywali ludzi, którzy mieli krótkoszczęte włosy. To były inne czasy niż są teraz. Morska była i cicha, gdy już wyszliśmy w pole na wóz. Serce żalu się rwało, dziewczę Kiedy wrócisz, kochany Tybór. W wojsku jeszcze istnieje coś takiego jak amba. Amba jest w każdym wojsku. Ambe nikt nie widział, ale każdy wie, że Amba istnieje. Teraz na czym to polega? Amba to jest to jest taka sytuacja, kiedy znikają same z siebie jakieś rzeczy. Tak naprawdę one nie znikają, one zmieniają właściciela. I to jest właśnie Amba. Ta sytuacja nazywa, bo, nazywana była Ambo. I mówiło się, ja jeżeli Y, jest y, sytuacja, kiedy trzeba przedstawić sobie cały ekwipunek, co jakiś czas oczywiście działy się takie apele i trzeba było przyjść ze wszystkim, co się posiada, a więc y, mundur i, no i właściwie wszystko, co, co żołnierz dostał, trzeba było mieć co do sztuki, a mało kto miał wszystko i wtedy, jeżeli było, była to panika, a więc y, y, Ostrzeżoni, ostrzeżeni zostaliśmy, że będzie niespodziewane przybycie kogoś, także panika przybywała, no to wtedy mogliśmy sobie pożyczyć od jakiejś innej jednostki brakujące rzeczy, natomiast czasami było tak, że paski na przykład od spodni ze skóry, takie bardzo fajne, zostawały w domach i wywoziło się je do domu, a później trzeba było sobie skombinować, skombinować to się mówiło naruchać sobie, trzeba było i te paski y, się kombinowało. No i właśnie to wtedy, to nie była oczywiście kradzież, bo ten pasek nie został skradziony, on nie zniknął, on tylko zmienił właściciela. A ten, któremu ten pasek zginął, on sobie tam skombinował w inny sposób od innej osoby. No i tak to jakoś funkcjonowało. Dość powiedzieć, że y, mało było nieudaczników, którzy nie wiedzieli skąd sobie na ru... skąd sobie załatwić tak, e, potrzebne rzeczy co jeszcze poza ambą może hmm. o jeszcze chyba na koniec ja już tyle minut gadam Jejka. E, na koniec powiem jeszcze o takiej sytuacji kiedy to groziło mi że dostanę trzecią belkę Yy, dlaczego trzecia? Bo dwie pierwsze dostałem z przydziału, czyli tak jak szeregowiec nie ma żadnej belki, tak ja z przydziału miałem dwie belki po tej szkółce pedoficerskiej jako dowódca czołgu i, i, i to musiałem dostać, czyli mój taki czysty pagon to były dwie belki. Ale w miarę upływu czasu, jak się tam coraz więcej robiło, a jeszcze do tego miałem zasługi, bo miałem swoją kompanię młodych, których tam szkoliłem w strzelaniu i się okazali najlepsi. No to już groziło mi, że dostanę trzecią belkę i mój człowiek w sztabie powiedział, że jest rozkaz nawet, że na kolejnym apelu, tam za, za ileś dni, na takim głównym apelu, nie na takim codziennym, tylko na takim głównym, że będą wręczane nominacje na tam kolejny stopień i się dowiedziałem, że dostanę trzecią belkę. No to nie, to był oczywiście wstyd, hańba i nie mogłem sobie na to pozwolić. No i co wtedy? Jak to teraz zrobić, żeby tego nie dostać? To nie była łatwa sprawa, więc trzeba było coś zmajstrować. No i to tak było, że dałem się złapać na Lewiźnie. Celowo dałem się złapać. Ale żeby głupio mi wyglądało, że przy jednostce, bo to by było gdzieś podejrzane, no to pojechałem do Bydgoszczy i zamiast wyskoczyć sobie na stacji jakiejś tam przed Bydgoszczą Główną, to poszedłem już na Stadion Główny, tam gdzie właśnie żandarmeria zawsze chodziła i zrobiłem sobie wygląd y, takiego szweja, czyli żołnierza starego służbą, a więc pas na jajkach. Y, Użełek oczywiście z, z zagiętymi skrzydełkami, no jest, jest kilka rzeczy, które się tam robiło, ja już nawet sam nie pamiętam, ale zrobiłem wszystko to, czego nie powinienem robić, no i tam żandarmeria mnie złapała i e, jeszcze się okazało, że jestem na no to wróciłem do jednostki w trybie natychmiastowym i... E, nie mogli mnie ukarać anslem, y, bo był rozkaz już podpisany o, to, o tą trzecią belkę za moje zasługi, a skoro były zasługi i skoro miała być kala, to trzeba było to anulować i w ten sposób nie dostałem tej trzeciej belki ha, dobra, to tyle y, można było wojsko wojsku popowiadać, ale to musiałbym się chyba spotkać z kąplami z wojska żeby sobie przypominać te wszystkie sytuacje w których brałem udział. Czasem było wesoło, czasem było przykro, czasem było bardzo ciężko, zarówno fizycznie, jak i psychicznie. Na poligonie, gdzie, gdzie spędziliśmy półtora miesiąca, było strasznie ciężko, bo znowu w 1991 również było bardzo gorące lato i nie każdy wytrzymywał stanie na przykład na warcie w pełnym słońcu przez e, dwie godziny, e, bo dopiero później była zmiana i, i ten e, Było ciężko. Było. No jeszcze, no dobra. Jak już sobie tak opowiadam, to jeszcze powiem o sytuacji na poligonie, gdzie e, podczas jednej z niedziel, niedzielę były, były wolne generalnie, ale podczas jednej z niedziel nasi kierowcy się spili, akurat nie... Akurat tego dnia nie moi, ale y, kierowcy z, z naszej kompanii czołgów. No i jed, tam dwójka chyba była, takich się spiła tak naprawdę porządnie. I y, nie byłoby w tym problemu oczywiście, bo niedziela, jak wiadomo, jest y, tym dniem wolnym, więc oni sobie odsypiali, aha, spili się w sobotę, z soboty na niedzielę, więc niedzielę mogliby sobie tam jakoś odpękać, nie mając służby, a w poniedziałek już normalnie z tym, że w niedzielę nastąpił alarm, taki prawdziwie niespodziewany alarm e, wszyscy do czołgów i w, w, na rubieże ciach, czyli, czyli ustawianie się e, czołgów jeden za drugim wszystko stało się pięknie, tak jak trzeba e, i, i te czołgi zostały wyprowadzone tak jak powinny, no naprawdę co coś dla coś e, i wtedy przyszedł sobie ten oficer który zarządził alarm Jakiś tam główny wizytujący, który zaskoczył wszystkich, naprawdę wszystkich zaskoczył, nikt nie wiedział, że, że będzie jakakolwiek panika. I no tak jeszcze dla poprawienia sobie zdania o polskim wojsku, chciał porozmawiać z żołnierzami. Pech trafił, że akurat trafił na tego pijanego kierowcę z jednego z czołgów. Notabene wszystko ten kierowca zrobił jak się należy, ale ten, ten właśnie kierowca, kiedy został wyzwany, wychodzi z czołgu i sobie wyobraźcie, tam, no, tak jak czołg wygląda, to wiecie, jest ta lufa u góry, na dole jest włas. Włas jest, jest otwarty przy, przy takich manewrach, że tak powiem, wewnątrz jest jednostek, gdzie, gdzie trzeba trochę więcej widzieć niż w warunkach bojowych. No i on wychodzi z tego włazu, łapie się za tę armatę, ale y, obudowa tego czołgu, czyli jego pancerz idzie w dół, a armata idzie w górę. I on tak coraz bardziej, coraz bardziej i te ręce ma wyciągnięte do góry, w końcu tę armatę musiał puścić, a przecież musi zejść na dół do tego wołającego go oficera. No i tak jak już puścił tego, no to był już na krawędzi czołgu i puścił się rękoma. Eee, był spanikowany, do tego mocno pijany i tak jak stał, tak padł plackiem w błoto <głos> eee, twarzą w przód. Eee, no wtedy, wtedy się dopiero okazało, że jest pijany jak bela, jak dzika świnia. No. Eee, dostaliśmy popalić wszyscy, eee, było przecież w wojsku jeden za wszystkich, jeden za wszystkich wszyscy za jednego. Ha, no dobra. Czy ja mam was męczyć takimi opowieściami? Nie będę już więcej. Wystarczy. Powrzucam jeszcze jakąś muzyczkę i zakończę. Obiecałem podcast, więc jest podcast, a w następnym chyba pociągnę dalej temat yy, jednostki wojskowej. Może tam jeszcze powplatam jakieś ciekawostki, jak mi się coś poprzypomina. Yy, I tamten następny podcast będzie już bardziej tematyczny. Taki inny będzie. Już nie będzie o wojsku jako takim, tylko będzie o miejscu, moim zdaniem dosyć ciekawym. Także już teraz zapraszam. A za uwagę dziękuję wszystkim Robert Kessling. Przypominam, słuchaliście podcastu Próba Mikrofonu. Do usłyszenia. Na piąta minut trzydzieści, kiedy pobudka zaczniała. Grupa rezerwy, szła do cywila, nie jedna panna płakała. Grupa rezerwy, szła do cywila, nie jedna panna płakała, nie jednej pannie żal się zrobiło, na serce z bólu zażało że jej kochanek. Wszedł do cywila, a jej się dziecko zostało. Przykokany, wszedł do cywila, a jej się dziecko zostało. Na dworcu głównym wszystkie się panny zebrały Z kamieniem w ręku, z dzieckiem na ręku Na rezerwistów czekały Z kamieniem w ręku, z dzieckiem na ręku Na rezerwistów czekały Lecz to nie honor na rezerwisty By na peronie z panem stać do pociągu i czasnąć miami tak się pożegnał z panami. Wsiadł do pociągu i trzasnął drzwiami. Tak się pożegnał z panami. Jak do pociągu usiadł przy oknie, a pociąg ruszył z łoskotem. A wszystkie panny głowę spuściły, poszły do domu z powrotem. A wszystkie panny głowę spuściły, poszły do domu z powrotem. Nas na już rano, przyszła do sztabu, pytacie adres miłego dowódca na to, jej odpowiada, u nas nie było takiego. Dowódca na to, jej odpowiada, u nas nie było takiego. Stoły stołem siadły i tak żałośnie płakały Synu a synu, ojciec cywilu, adresu jego nie znamy. Synu a synu, ojciec cywilu, adresu jego nie znamy.